Do kolaboracji syjonistów z hitleryzmem jeszcze powrócimy. Pod koniec lat 30. coraz bardziej skompromitowany syjonizm zaczął więdnąć, a uratowała go wojna. W 1936 roku rozruchy arabskie stały się gwałtowne. Przez czternaście lat rządy brytyjskie odmawiały Arabom wyborów. Syjoniści, o nawiasie Wisman, głosili, że ta odmowa jest esencją demokracji, Pół wieku później syjonistyczny szakal o nazwisku Dershowitz, cytowany przez Finkelsteina, będzie wygłaszał podobne frazesy usiłujące usprawiedliwić zbrodnie hazarskie w Palestynie. Wizman zaproponował utworzenie tam zbrojnego żydowskiego korpusu w sile 40 tysięcy żołnierzy. Minister Chamberlain zwołał w Londynie konferencję palestyńską, w której po raz pierwszy od czasu konferencji wersalskiej 1919 rok) uczestniczyli Arabowie. Jej wynikiem był tzw. White Paper z 1939 roku. Zobowiązywał rząd brytyjski do cytat, ustanowienia w ciągu 10 lat suwerennego państwa palestyńskiego i zakończenia mandatu. Minęło od tego czasu 70 lat i suwerennego państwa palestyńskiego jak nie było, tak nie ma. Po wizycie Milsteina w Palestynie nastąpiła rewizyta Artura Rupina, ruskiego Żyda osiadłego w Palestynie od 25 lat. Miał on na czele delegacji sionistycznej negocjować z niemieckim ministrem finansów porozumienie w sprawie Hawara w nawiasie przewozu. Podpisane 7 sierpnia 1933 roku umożliwiało wszystkim Żydom osiedlenie w ziemi obiecanej a także wywóz z Niemiec 10 tysięcy funtów szterlingów w walucie obcej na osobę oraz towary wartości 20 tysięcy marek. Agencja, zwłaszcza Ben-Gurion, chciała wykorzystać hitlerowski antysemityzm, w cudzysłowie antysemityzm, do zachęcania Żydów na wyjazd do Palestyny. Popierało to wielu przyszłych premierów Izraela, jak Moshe Sharet, Larry Eiskol, Golda Meir. Jako ideowi syjoniści potępiali politykę asymilacji, a także antyniemiecką krucjatę prowadzoną przez Żydów w USA. Syjoniści z Partii Pracy kontrolujące agencję uważali, że należy stworzyć nowe społeczeństwo, wolne od tego, co cechowało Żydów w rozproszeniu. Między innymi, aby Żydzi powrócili do pracy na roli. Tu mamy odnośnik i czytamy. Pisał o tym izraelski dziennikarz Tom Sigiew, w książce 7 milion. Izraelici, a ludobójstwo z 1993 roku. Tymczasem polityce agencji jako nikczemnie ugodowej, nikczemnie ugodowej w cudzysłowie, wobec Brytyjczyków sprzeciwia się radykalna faszystowska organizacja syjniistów o nazwie BETAR, założona przez Włodzimierza Żabotyńskiego na Łotwie w 1923 roku, przed II wojną globalną. Betar liczył 100 tysięcy członków w 26 krajach. Żabotyński został inicjowany w masońskiej loży Wielkiego Wschodu we Francji 1931 roku. Na zjeździe w Gdańsku Żabotyński został wybrany na najwyższego wodza Betaru. Naśladując S.A. bojownicy Betaru paradowali w brunatnych koszulach. Od 1932 roku Kierownictwo Betaru żądało od członków uprzejmości wobec hitlerowców. Taka postawa Betaru została skwitowana wykluczeniem Betaru niemieckiego ze Światowej Organizacji Syjonistycznej w maju 1933 roku. W odpowiedzi Betar przemianował się w National Jugend Herzlian. Po dojściu Hitlera do władzy. Ruchy młodzieży żydowskiej otrzymują zakaz noszenia mundurów, lecz Hercja Betar ma na kilka miesięcy uchylony ten zakaz. Pewnego razu, jak pisał Tom Sigiew, grupa SS-manów zaatakowała letni obóz Betaru. Szef ruchu złożył skargę w Gestapo. Kilka dni później oświadczono im, że esesmani zostali ukarani i odtąd Betar Jugend mogą nosić mundury aż do 1939 roku. Jeden z przywódców Hercia Betar, Georg Kareski, już w 1926 roku założył w Niemczech partię judeisch volk Partie, w nawiasie Żydowską Partię Narodową. Jej celem było zwalczanie zawierania małżeństw mieszanych i ochrona czystości rasowej Żydów. Duplikat programu nazistów niemieckich. Karewski w 1932 roku prowadził na ten temat rozmowy z Georgem Starasserem, jednym z przywódców NSDAP. W wywiadzie z grudnia 1935 roku w dzienniku Goebbelsa Der Angriff Kareski chwali rasistowskie ustawy norymberskie. Stwierdza, że całkowita segregacja kultur dwóch narodów, niemieckiego i żydowskiego, jest podstawowym warunkiem bezkonfliktowej koegzystencji. Na co odpowiemy dziś pytaniem? Jak współcześni Żydzi przyjęliby ten pomysł urzucony przykład przez polskich rasistów? Zakaz małżeństw rasowo mieszanych to podstawa tzw. ustaw norymberskich? aprobowanych przez Judisze Rundeschau. Organ prasowy sionisty Vereinigung für, für Deutschland. To tyle co do rasistowskiej wspólnoty programów dwóch narodów wybranych do rządzenia światem. W ślad za tym poszła pomoc materialna nazistów dla Żydów. Od 1933 do 1939 roku około 60 tysięcy niemieckich Żydów – w nawiasie prawie 10% ich populacji w Niemczech – osiadło w Palestynie dzięki wspomnianemu wcześniej porozumieniu Hawara. Światowa Organizacja Syjonistyczna otrzymała wówczas pozwolenie na utworzenie na terytorium Niemiec 40 ośrodków szkolenia zawodowego i rolniczego przyszłych emigrantów żydowskich. Udostępniono im gospodarstwa rolne do praktyki zawodu rolniczego. Żydzi zwolnieni z zakładów pracy – mieli po wyjeździe do Palestyny otrzymywać niemieckie zasiłki dla bezrobotnych, przelewane przez Skarb Rzeszy. Sicherheitsdienst, w nawiasie SD, Służba Bezpieczeństwa i Informacji SS, nawiązała w Palestynie współpracę z Feiblem Volksenem, zastępcą kierownika Haganach. W nawiasie Haganach żydowskiej milicji obronnej założonej już w 1920 roku. Volkskren wyraził ogromne zadowolenie z tej pomocy Niemców. Dzięki niej, jego zdaniem, liczba Żydów w Palestynie przewyższy liczbę Arabów. W tym samym czasie Ameryka, w cudzysłowie Ameryka, przelewała na konta partii Hitlera z banku rezerw miliardy dolarów na militaryzację Niemiec. Podobnych rozmiarów pomoc słali Amerykanie na industrializację Żydo-Bolszewii. Powstał istny Trójkąt Bermudzki. Ameryka, Niemcy, Żydzi Niemieccy i dodatkowo Niemieccy, Bolszewia. Gdy podobną pomoc techniczną naziści zaczęli wysyłać do Bolszewii. Wkrótce potem te trzy potęgi zwarły się w śmiertelnym uścisku. Ale zwarły się tylko trzy narody, a nie ich władcy. Ci byli zawsze bezpieczni. Porozumienie Hawara funkcjonowało aż do napaści Niemiec i żydobolszewi na Polskę czyli do wybuchu II Żydowskiej Wojny Globalnej. Jedynym mankamentem w tej współpracy była niemal całkowita nieprzydatność Żydów do pracy na roli. Agencja żydowska skarżyła się, że materiał ludzki przybywający z Niemiec jest coraz gorszy. Nie mają ani ochoty, ani umiejętności do pracy, zwłaszcza do pracy fizycznej. Podobnie ocenił Stalin Żydów przesiedlonych do Republiki Żydowskiej w Birobidżanie oraz do Mandżurii. Skarżył się Churchillowi i Rooseveltowi na konferencji w Teheranie, że Żydzi opuszczają miejsca pracy i masowo wyjeżdżają do miast. W Niemczech świadectwa emigracyjne zostały odebrane Żydom powyżej 35 roku życia, bo tacy oddawali się w Palestynie tylko handlowi, co potwierdził Stalin na przykładzie Birobidżanu, A potem jeszcze żydowskiej sztucznie stworzonej enklawy w Mandżurii. W Niemczech narastał sprzeciw ze strony pewnych kół rasistowskich, ściśle antysemickich. Trudno się temu dziwić. Niemcy dobrze pamiętali, jak po zdegradowaniu ich marki niemal do zera, amerykańscy Żydzi nabywali w Berlinie kamienice za kilkadziesiąt dolarów, a bochenek chleba kosztował milion marek. Przy NSDAP w 1930 roku powstała organizacja AOO – Ausland Organisation w celu tworzenia ogniw narodowo-socjalistycznych w społecznościach niemieckich za granicą, głównie do czuwania nad losem dwóch tysięcy Niemców rasy aryjskiej osiedlonych w Palestynie od XIX wieku. Niemieccy koloniści niechętnie traktują, stwierdzano, żydowskich przybyszów z Niemiec i skarżą się, że mimo iż nie są Żydami, muszą wszystkie swoje transakcje ze starą ojczyzną prowadzić za pośrednictwem hawara Trust. I transfer office. Czołowych Syjanistów prących do wojny nie obchodził los 600 tysięcy Żydów niemieckich. Gdy wybuchnie wojna i zapiekła nienawiść do Żydów i niedawne ceny bochenka chleba za 6 zer pojedynce, zamieni się ona w krwawy odwet. Masowy napływ kolonistów żydowskich do Palestyny skutkuje wybuchem zamieszek ludności arabskiej. Brytyjskie Ministerstwo do spraw kolonii powołuje komisję śledczą, jej kierownictwo powierzając Robertowi Peel. To on w lipcu 1937 roku proponuje plan podziału Palestyny między Arabów, Żydów i Anglików. Autor tej pracy miał wtedy pół roku. Od tego czasu pozostaną mu tylko trzy lata życia w kraju wolnym, niepodległym, a więc pozostałe 73 lata przeżył w niewoli, licząc do 2013 roku znikłą nadzieją na wolność w następnych, jeśli do nich dożyje. Arabowie podejmują dyplomatyczne próby przekonania Hitlera, aby przestał ich uszczęśliwiać kolejnymi falami żydowskich obiboków – rasistów. Hadz Amin el Hussein, wielki mufti Jerozolimy i główny inspirator krwawych zamieszek w Palestynie, Wysłał do Berlina swego emisariusza, Muse Alami, lecz zostaje on odprawiony przez ministra spraw zagranicznych. Najważniejsi są w Palestynie Żydzi. Potem był następny emisariusz. On także wrócił z niczym. Wielki Mufti wjechał do Berlina w listopadzie 1941 roku. Po spotkaniu z Hitlerem następuje przełom. Trzecia Rzesza staje po stronie Arabów. Mufti będzie patronował powstaniu niemieckich dywizji w Bośni i Albanii. Niemcom jest teraz bardzo potrzebne mięso armatnie. W 1938 roku, po konsultacji z Walterem Rosenbergiem, dyrektorem Biura Spraw Zagranicznych przez NSDAP, partia oznajmia, że emigracja Żydów do Palestyny będzie kontynuowana. Wilhelm Frick. W nawiasie, powieszony w Norymberdze, ogłasza, że tylko Palestyna ma być miejscem docelowej emigracji Żydów. Hitler nie wierzył, że Żydzi będą zdolni stworzyć samodzielne państwo, a inni przywódcy trzeciej Rzeszy obawiali się, że państwo żydowskie może wzmocnić wpływy światowego sionizmu. Czas pokazał, że racja była po ich stronie. Wspiera ich decyzja brytyjska o tym, że podział Palestyny jest nierealny, To też projekt państwa żydowskiego został zawieszony w próżni. W maju 1939 Brytyjczycy w trosce o dobro Arabów zrywają z praktyką deklaracji Balfora i wydają zakaz kupowania ziemi w Palestynie na prawie całym terytorium powierniczym. W lipcu tego roku brytyjski minister do spraw kolonii podejmuje decyzję o zawieszeniu na pół roku wszelkiej emigracji żydowskiej do Palestyny. Stało się to w okresie negocjacji Agencji Żydowskiej z Adolfem Eichmannem o organizowaniu wyjazdu tu mam tekst rozmazany, chyba chodzi o milion Żydów, niemieckich w Jachanburg. Wypowiedzenie Niemcom wojny 3 września przez Anglię oznaczało fiasko tego eksodusu. Ben-Gurion i agencja żydowska podporządkowują się decyzji o zamrożeniu emigracji, lecz radykalni rewizjoniści starają się nadal popierać tajną, już nielegalną emigrację. Już w lecie 1938 przybyli do Berlina wysłannicy agencji celem uzgodnienia z SD sposobu obejścia brytyjskiej blokady. Zapada decyzja o wysyłaniu po 400 Żydów tygodniowo. Aby wyczartorować statki, Richard Heydrich, zaufany Himmlera, zwrócił się w tej sprawie do grecko-niemieckiego armatora. Tak na tym etapie miał się osławiony antysemityzm nazistów. Wysłani do Berlina syjoniści – Finaas Gisburg i Max Simmels, organizatorzy tegoż żywego przemytu, po wybuchu wojny muszą opuścić Niemcy. Ale współpraca SD z tajnymi służbami syjonistów potrwa do 1941 roku. A w marcu 1942 nadal był czynny Nedendorf, kibuc szkoleniowy dla kandydatów do żydowskiej emigracji. Afrykański Korpus Romla próbuje wejść do Egiptu. Wysłannik z grupy Abrahama Sterna zostaje zgładzony przez Anglików w lutym 1942. Prawdziwa nazwa tej grupy brzmiała – Bojownicy o wolność Izraela. Mieli swój dziennik o wymownym tytule – Terroryzm. Przywódcy grupy spotykają się z Otto von Hentingiem. Jeśli Niemcy zgodzą się na powołanie państwa żydowskiego, to Żydzi wezmą czynny udział w wojnie u boku Niemiec. Memorandum podpisał Izak Szamir W nawiasie Jeziornicki, przyszły premier Izraela. Memorandum terrorystów Sterna jest dyskutowane w Berlinie z von Peppenem, ambasadorem Rzeszy w Ankarze. Żydzi nigdy nie otrzymali odpowiedzi. Otto von Henting. Informuje sternowców, że OKW, naczelne dowództwo Wehrmachtu, już podjęło decyzję o zapewnieniu sobie poparcia Arabów w walce z Anglią. Nieporównywanie liczniejsze od Żydów. Na próżno Jeziernicki Szamir będzie potem starał się wypierać swojego podpisu pod memoriałem. W Izraelu została ona ujawniona przez Dawida Izraeli w The Palestine Problem in German Politics. 1889-1945, wydaną w 1974, a w Anglii wydana przez Leni Brunera w 1984 roku. Potem już się o tej kolaboracji syjonistów z nazistami nie udało zamieść pod dywan. W styczniu 1944 roku wojna jest już przez Niemców przegrana. Lecz inny przyszły premier Izraela, polski Hazar, Menaheim Begin, dawny przywódca Betaru w Polsce i nowy szef Irgunu, w nawiasie także szkolony w Polsce za pieniądze Polaków, dopuszcza się krwawych aktów terroryzmu wobec Brytyjczyków i Arabów. Zrywa rozejm z Anglią narzucony przez Żabotyńskiego tuż przed jego śmiercią. To właśnie w reakcji na ten rozum bojownicy opuścili Irgun i stworzyli grupę Sterna. Begin nazwał ich, cytat, naszymi towarzyszami w rewolcie. Znów dochodzi do krwawych zamachów na brytyjskich żołnierzy. To czyniło z Irgun najwierniejszego sojusznika III Rzeszy. Begin, w nawiasie biegun, Morderca tysięcy palestyńczyków doczeka się pokojowej nagrody Nobla, a na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował przed wojną, tablicy pamiątkowej odsłoniętej z wielką pompą przez ambasadora Izraela. Takie są meandry historii pisanej pod dyktando przedstawicieli zabitego narodu, kainitów. Jednak los państwa izraelskiego rozstrzygał się na szczytach sionistycznych wpływów w ciszy gabinetów brytyjsko-amerykańskich. Nie w dymie armat, tylko w dymie cygar. Syjonistom udało się skaptować do roli Potakiewicza, Winstona Churchilla i odtąd jego kariera poszybowała jak rakieta. Kiedy opadły dymy drugiej wojny, okazało się, że syjoniści i komuniści osiągnęli trzy cele, z których ani jeden nie został oficjalnie proklamowany na początku wojny. Rewolucja światowa dotarła do środka Europy. Syjoniści zostali uzbrojeni do opanowania Palestyny przemocą. Powstał zalążek rządu globalnego w Nowym Jorku w postaci tzw. Ligi Walki o Pokój, potem ONZ. Churchill, już jako pierwszy lord admiralicji, na stwierdzenie Wismana, że po wojnie chcielibyśmy widzieć w Palestynie 3-4 milionowe państwo żydowskie. Zamiast odpowiedzieć pytaniem: skąd Wizman uzbiera 4 miliony Żydów i co zrobić z siedmiuset tysiącami palestyńczyków? Odparł przymilnie. Cytat. Najzupełniej się z panem zgadzam. Czyli rozwiązanie pozostawiał sionistom. A jeszcze rok przedtem, jak pisze Rit strona 202, Churchill nawoływał do udzielenia Arabom solennej gwarancji co do ograniczenia imigracji syjonistycznej. Podobne solenne gwarancje dawał Polakom na początku wojny, gdy na głowy Londyńczyków spadały bomby niemieckie. Bezlitośnie demaskował te oszustwa Churchilla pułkownik Stanisław Żochowski. Były szef Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych w książce pod tytułem Brytyjska polityka wobec Polski 1916 1948. Tu mamy odnośnik i czytamy: wydanej w Londynie po angielsku, następnie przetłumaczonej przez niego na polski i wydanej w 1979 roku. Pułkownik Grochowski pisze na stronie 141, że podczas spotkania z generałem Sikorskim w 1943 roku Churchill zapewnił go solennie w nawiasie co odnotował Raczyński tłumaczący tekst angielski Churchilla Cytat. Tak długo jak żyję, nie dopuszczę do porzucenia zasad wolności i równych praw wszystkich państw do niezawisłości. A był już po rozmowach w Teheranie. Najwcześniej poznali się na nim prości polscy żołnierze. Żachowski pisze. Cytat. Przybywając do Londynu w lutym 1944 roku, na rozkaz mego dowódcy, pułkownika Ignacego Oziewicza, kultywowałem również obraz Churchilla, nieistniejący dłużej, po jego nieoczekiwanej przyjaźni ze Stalinem, mordercą wolnych narodów. Wzrok został mi przywrócony podczas dłuższego patrolu Polskiej Łodzi Podwodnej, pogadance przedstawiającej rzeczywistość kraju. Nasi marynarze byli pierwszymi oświecającymi mnie kolegami. Churchill jest głównym zdrajcą. Nagłego nawrócenia na wojujący syjonizm doznało wielu innych brytyjskich czynowników rządowych. Douglas Reed pisze o tym w kontekście rzekomego antysemityzmu. Antysemityzm w cudzysłowie. Cytat. Jak działa ta wyrocznia? Jakimi środkami zdołano doprowadzić Amerykę i świat Zachodu do sytuacji, w której kandydat polityczny ani redaktor nie czuje się bezpieczny, zanim nie wyciągnie swego dywanika modlitewnego i nie ukorzy się przed Syjonem? W jaki sposób zmuszono prezydentów i premierów do współzawodniczenia o łaski tej frakcji, niczym dróżki walczącej o bukiet panny młodej? Dlaczego wybitni ludzie pozwalają się wykorzystywać jako atrakcja na płatnych po 100 dolarów od osoby bankietach na rzecz sionizmu i dadzą się zapędzić na sionistyczne akademie, aby otrzymać medal za wyświadczone przysługi, medal w cudzysłowie? Koniec rozdziału trzeciego. Rozdział czwarty jest zatytułowany. Syjonizm i komunizm podbijają Europę.